4 czerwca 2010 roku zaczynamy pierwszy pilotażowy odcinek podcastu serio-serio.pl podcastu wydawanego na licencji Creative Commons, co oznacza tyle tylko, że możecie z nim robić co tylko chcecie pod względem rozpowszechniania, kopiowania i tak dalej, dopóki na tym nie zarabiacie. Czyli na dobrą sprawę możecie z nim robić praktycznie wszystko. Jeszcze raz zaznaczam, że jest to dopiero pierwszy odcinek, więc wszystkie niedoskonałości techniczne i językowe proszę mi jeszcze wybaczyć, aczkolwiek będę wdzięczny za wytknięcie ich w komentarzach pod odcinkiem. Dobra, to chyba tyle tytułem wstępu, przechodzimy do pierwszego dzisiejszego tematu Serio Serio. A jeszcze zanim pierwszy temat, to powiem mniej więcej, czego możecie się spodziewać na Serio Serio. Otóż będzie to podcast w zasadzie mój prywatny, ale wykluczone, że jeszcze pojawią się jacyś gości, jakieś wywiady. Może kiedyś nawet będzie można zadzwonić i na żywo poprowadzić ze mną audycję ale pewne jest, że serio, serio nie będzie związane jakąkolwiek tematyką. będą tutaj poruszane tematy dosłownie wszelkie, jakie tylko się nawiną i generalnie nie będzie temu podcastowi towarzyszyć żadna misja, nie będziemy tutaj nikogo uświadamiać, natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany podcastem właśnie tematycznym, czy bardziej już radiem internetowym, to serdecznie zapraszam na kontestacja.com, to jest radio internetowe dwóch panów, Martina Lechowicza i Hugo Kosińskiego, to jest radio, które traktuje o sprawach wolności i przedsiębiorczości Pro, generalnie promuje wolność i przedsiębiorczość bardzo fajnych, ciekawych rzeczy, można się tam dowiedzieć i na dobrą sprawę kontestacja miała spory udział w inspiracji mnie do założenia własnego podcastu Pierwszym tematem na dzisiaj będzie ankieta. Ankietowanych było około 2000, trochę nawet mniej. Pytanie, jakim zadano to, czy LK, czyli samochody nauki jazdy, powinny mieć ograniczony wjazd do centrum miasta. No i tak, 52% powiedziało tak. 45, że nie, a 3% odpowiedziało, w zasadzie nie odpowiedziało, bo zaczęło, nie wiem, dubać w nosie albo cokolwiek, nie wiedziało, co ma zrobić. A swoją drogą, to ciekaw jestem, czy pamiętacie, był swego czasu program w telewizji, w którym zadawano różne dziwne pytania przypadkowo spotkanym ludziom na ulicy, no i seria odpowiedzi na każde pytanie kończyła się takim tekstem, a 1% odpowiedział. Odpowiem jeszcze, że w tym programie jakby wjazd kamery Odbywał się za pośrednictwem takiej animacji monety, nie wiem czy ktoś z Was pamięta, jak pamięta to niech napisze w komentarzach, dostanie 5 punktów. Punkty są oczywiście kompletnie bezwartościowe, możecie je sobie wsadzić w nos. Ale do tematu. Wracamy do tej ankiety, czyli tak, 52% powiedziało tak, 45% że nie, 3% nie wiedziało co ma zrobić z ankietą. No i teraz w myśl zasady, że mamy proszę, proszę ja was ustrój demokratyczny, wygrywa większość, mamy zwycięstwo tych 52% i ograniczamy wjazd samochodów, nauki jazdy, elek do miasta. no i mamy i wysyłamy te wszystkie elki poza miasto Sru w mieście się jeździ wręcz wybornie bo wszyscy niedzielni kierowcy już nie muszą zwracać uwagi na elki tylko sobie jeżdżą jak im się żywnie podoba a te wszystkie eleczki, czyli ludzie, którzy się uczą, uczą się jeździć poza miastem. No dobra, no to jak już się nauczyli jeździć poza miastem, mhm, nauczyli się 30 godzin, super, super. Ale w każdym razie skończyli ten kurs, idą na egzamin i teraz moje pytanie, gdzie ten egzamin będzie przeprowadzany? Czy egzamin będzie przeprowadzany poza miastem też? No to w takim razie ja dziękuję za takie prawo jazdy, powinno być takie zastrzeżenie, że ten człowiek może jeździć tylko poza miastem, czyli w miastach w ogóle, nie wiem, przesiada się na rower, idzie pieszo, na rolki, może jeździć dupę. Polotem na kółka, wszystko jedno. A jeżeli egzamin ma być przeprowadzany w mieście, no to ja tu widzę cholera trochę taką, taką, taki brak logiki, bo jeżeli człowiek się uczy jeździć poza miastem, a egzekwuje się, wymaga się od niego, że będzie umiał jeździć w mieście, to ktoś tu chyba faktycznie dał dupy. Bo chyba kierowcy przyznają mi rację, że to, że ktoś umie przejechać z nie wiem, jednego parkingu na drugi, to wcale nie znaczy, że sobie poradzi z jazdą między jednym a drugim miastem. I odwrotnie, to są praktycznie dwie różne rzeczy, które łączą się tylko i wyłącznie patrzeniem przed siebie. A wszystko to dlatego, że 52% ankietowanych z tych powiedzmy, że 2000, czyli trochę ponad 1000 ludzi, zachciało sobie, żeby elki nie mogły jeździć w centrum miasta. Teraz co te osoby zyskują? Zyskują to, że na przykład w tygodniu 5 razy spóźnią się o 5 minut mniej do pracy, albo przyjadą 5 minut wcześniej na miejsce. No bo tak naprawdę, nawet jeżeli nam ta elka przeszkadza, to nie przeszkadza nam przez pół godziny, tylko tracimy, nie wiem, no, no mówię, góra 5 minut, na pewno nie więcej. No i tak, efekt tego może być w zasadzie pojęty na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że ci ludzie, którzy się będą uczyli jazdy poza miastem, przyjdą na egzamin i nie będą wiedziały, co mają zrobić. Nie będą potrafiły zaparkować, nie będą potrafiły sprawnie przejechać przez skrzyżowanie, nie będą wiedziały, jak się bezpiecznie na tym skrzyżowaniu zatrzymać, no i będą masowo oblewać te egzaminy. W momencie kolejki nie będą miesięczne, a pięciomiesięczne, półroczne i na egzamin na prawo jazdy będziemy czekać tyle, co do onkologa na przykład. druga opcja jest taka, że obniżymy nieco wymagania, nieco poziom egzaminu na prawo jazdy i te osoby, które na dobrą sprawę jeździć w mieście nie potrafią, tak czy siak będą to prawo jazdy dostawać. No i teraz ciekaw jest, co się będzie działo na polskich drogach. To będzie po prostu, no, no będzie Egipt, będzie Tunezja. Jeżeli ktoś z Was był, to wie jak tam wygląda jazda po skrzyżowaniu. Tam w zasadzie nie ma żadnych znaków, nie ma pasów, nie ma świateł, nic. Jedziesz tak jak jedziesz, może przejedziesz, może nie przejedziesz. No chyba, że ludzie będą jeździć z kolei bardziej ostrożnie. I w tym momencie dojdziemy do takiego punktu, w którym każdy po mieście będzie jeździł 20 na godzinę, nawet przy ograniczeniu do 50. No i ciekaw jestem, gdzie wtedy będzie ten człowiek, który głosował za ograniczonym wjazdem elek do miasta. Miałam też jeszcze następne pytanie do tych ludzi. Gdzie oni się uczyli jeździć? Czy ich też wyganiali poza miasto? Czy nauczyliby się jeździć, gdyby jeździli tylko poza miastem? No oczywiście, żeby się nie nauczyli, bo się nie da nauczyć czegoś, czego w ogóle się nie robi. A chyba ważne, jest to, żeby człowiek, który dostaje prawo jazdy, umiał się jako tako w ruchu miejskim posługiwać. Oczywiście nikt nie oczekuje, że to będzie wirtuło kierownicy po tych 30 nędznych godzinach, ale no kurczę, jakąś tam dozę bezpieczeństwa wypada zachować. Dobra, to w zasadzie tyle z mojej strony na ten temat. Co sądzicie, napiszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że się nie będziecie ze mną zgadzać. A taką nadzieję mam dlatego, że wtedy jest szansa, że o tym porozmawiamy, podyskutujemy, pokłócimy się, a ja to bardzo lubię. No i mniej więcej czegoś takiego możecie się spodziewać na serio-serio.pl. Będą tutaj się pojawiały właśnie tego typu audycje, tego typu podcasty, tego typu tematy, gdzie w zasadzie będę mówił o tym, co mi się głównie nie podoba, bo polska natura tak ma, że jeżeli coś się podoba, jeżeli coś jest dobrze, to się o tym nie mówi, a jeżeli coś jest źle, to można na kogoś wjechać i jest zabawa, jest zabawa, ludzie chcą o tym mówić, ludzie chcą tego słuchać, więc tak będzie i tutaj, co nie znaczy, że nie zdarzy mi się czasem czegoś, kogoś za coś pochwalić. Tak na pewno też będzie. jako, że jest to pierwszy odcinek, taki pilotażowy, w zasadzie powiedziałbym, nazwałbym to bardziej próbą mikrofonu niż odcinkiem, bo chyba zresztą wyszedł bardzo krótki i wybuchają mi takie dźwięki jak P, B, T, D i tak, T, D. W ogóle, wiecie, to dziwnie się mówi do czarnego krwiożerczego podłużnego kształtu zakończonego gąbką, ale mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Jeżeli, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach, jeżeli nie, to też napiszcie. Generalnie ciekaw jestem, co o tym sądzicie. Czy jest sens, czy nie ma sensu, w zasadzie niezależnie od tego, czy mi napiszecie, czy jest sens, czy, czy, czy tego sensu nie ma, serio, serio, dalej będzie działać i odcinki będą się pojawiać. Kto wie, czy regularnie, kto wie, czy nie. Ale skoro Wy mieliście mnie okazję posłuchać przez powiedzmy 10 minut, to ja bardzo chętnie przeczytam to, co Wy macie do powiedzenia na ten temat. No i to by było na tyle. To był pierwszy odcinek Serio Serio, mówił do was Pomidor. Serio Serio, Pomidor do was mówił, wiecie o tym. Przypominam, że jest jeszcze, bo jest trochę przed północą, jest 4 czerwca 2010 roku pańskiego powiedzmy. I na koniec piosenka. Piwo, piwo, piwo, pyszne świadko, piło, piwo. Dawno, dawno temu w historii na Gdy do picia było, chyba tym doblechom. Człowiek co znał się ja się chcie i sporył cudowny chyły na mój potory żumiałem. Hej, to pewnie był uczony, co rozumiał za stół. I zawsze wielkie dzięki będzie sławny. mu. Popatrzcie co nam dał, Na szczęścia nam paliwo. Niech żyję na ściaszy, który by na nas piwo, piwo, piwo. Pyszczę z piwo, piwo piro. Demowy memędrowi papa, także szczur -pijany. Jednego możesz być pewien, ta broda jest dla mnie. Dwie chłopcy i dziewczęta, o ile tej dajcie stop! I Jaszka, wspominajcie, bo fajnie wiem, Raz, dwa, trzy. Czteryście kufli dziennie Zabije każdy ból A koszt to osiem pensów I podatku pensamu Raz, dwa, trzy